Cześć, tu Jan Binczycki. słuchacie audycji Tłusty Dróg w Radio Pirat. Audycja to cotygodniowe gadane wcielenie inicjatywy Tłusty Dróg. Przypomnę, że jesteśmy kolektywem osób zajmujących się literaturoznawstwem, krytyką literacką, dziennikarstwem i publicystyką, historią, edukacją, księgarstwem czy bibliotekarstwem, a najczęściej kilkoma z tych aktywności naraz. No bo tak wygląda dzisiejszy świat, że trzeba mieć kilka zawodów i kilka aktywności jednocześnie. Przynajmniej w tej branży, o której mówimy. Ponieważ w obiegu informacyjnym brakowało nam strony, która służyłaby dyskusjom o literaturze, to postanowiliśmy założyć własną. Są oczywiście rozliczne portale i blogi i tak dalej. Niektóre z nich znakomite, ale one zwykle poświęcone są tytułom popularnym, wspieranym przez duże wydawnictwa, które i tak sobie radzą. A nam zależy na również małych tytułach, mniej popularnych i na małych oficynach, na recenzowaniu książek, którymi nikt się nie zajmuje, albo pisaniu takich not krytycznych, które będą się jakoś różnić od tej blogowo-portalowej średniej. Znajdziecie nas na stronie tłustysubstak.com, na Facebooku, Instagramie, w Radio Pirat i w Spółdzielni Ogniwo, gdzie mamy własną patronacką półeczkę, na której można znaleźć te książki, które zebrały u nas najwyższe noty. Dzisiaj zaczęliśmy spotkanie od Daft Punk, którzy właśnie po 28 latach działalności zapowiedzieli, że dają sobie spokój z dalszym graniem. Puściłem utwór DaFunk z ich debiutanckiej płyty Tutaj wersję pełną, dłuższą, nie radiowy edit. Ze względów sentymentalnych przede wszystkim, no bo dla mnie i pewnie tych z Was, którzy, które należą do pokolenia lat osiemdziesiątych, ten numer przywołuje wspomnienia z podstawówki. Daft Punk poza nazwą i początkami muzycznej drogi nie ma nic wspólnego z punkiem, który jest mi bliski, ale przecież nie samym punkiem człowiek żyje. Ma też trochę walorów muzycznych, ale też bez przesady. Za to zawsze miał świetne teledyski. No i polecam obejrzeć na YouTubie teledysk do właśnie tego utworu Daft Nie będę spoilował, komu się to jeszcze nie zdarzyło, to teraz ma okazję nadrobić. Daft Punk jeszcze do nas wróci i dziś w ogóle będzie historycznie a teraz w ramach życia nie tylko punkiem kolejny numer z naszego słodkiego dzieciństwa w latach 90. Sepultura i Roots Bloody Roots. Ten numer pod koniec mojej podstawówki był absolutnym hitem zwłaszcza w męskiej części naszej klasy 7 A, no bo był tak agresywny, niesamowity rytmicznie, był tak oryginalny i chwytliwy jednocześnie, że ciągle ryczeliśmy sobie refren to bloody No i nie mogliśmy się przez to skupić na przykład na lekcji fizyki, bo co chwilę ten pamiętny szlagwort wjeżdżał nam gdzieś z podświadomości do mózgu i nie chciał się odeń odkleić. Tych z was, którzy wolą delikatniejsze, łagodniejsze dźwięki, ostrzegam, że zaraz pan Max Kawalera z kolegami i bratem tak rykną, że może wam rozsadzić bębenki, więc przyciszcie sobie radioodbiorniki na kilka minut, a po przerwie z sepulturą wracamy do pogadanki. się gadaniem o książce tygodnia, o tej, której postanowiłem poświęcić więcej własnej i waszej uwagi. Podzielę się kilkoma newsami i na sekundę odskoczę w świat filmu. A oto newsy wydawnicze. Nakładem Bractwa Trojka ukazała się książka fragmenty antropologii anarchistycznej Davida Grebera, o której wspomnę posiłkując się opisem wydawcy. Greber to amerykański antropolog i aktywista związany z ruchem anarchistycznym. Był jednym z liderów Occupy Wall Street, między innymi profesorem London School of Economics i Uniwersytetu Yale, skąd wyrzucono go z powodów politycznych. Autor takich książek jak Dług, Pierwsze pięć tysięcy lat, Utopia regulaminów oraz Praca bez sensu i wielu innych. Więc sądzę, że nie jest to pierwszyzna, już się nam zapalają lampki, gdzieś z tyłu głowy wydawała go głównie krypa u nas. Jest wart uwagi i tą krótką broszurę na pewno gdzieś na tłustym druku w najbliższym czasie skomentujemy, bo warto po nią sięgnąć, 77 stron, jeszcze świeża, jeszcze ciepła z oficyny wydawniczej Bractwo Trojka z Poznania. Drugi news. 19 marca nakładem księgarni Borgis ukaże się książka Marcina Siwca Kraków Koling”, czyli rebelia lat 90. Marcin Siwiec, wcześniej znany jako Siwy, był liderem znanej u nas w Krakowie grupy Poezja Kanału w latach 90. Jest autorem tekstów piosenek i Piszącym człowiekiem ma już na koncie jedną książkę dla młodzieży. W tej książce, jak wydawca głosi, zdarzenia i ludzie są autentyczni, poruszane problemy wciąż aktualne. Miałem okazję przeglądać roboczą wersję tekstu i nie mogę się doczekać na tą już wydaną na papierze. Na pewno poświęcę jej osobiście sporo uwagi i was zachęcam do zainteresowania się zwłaszcza tymi tytułami, o, o których teraz wspomniałem, dlatego, że to małe wydawnictwa, nakłady pewnie niewielkie, szybko się rozejdą, a to, że książka się wyprzedaje na pniu, zdarza się, czego dowodzi przypadek krytyki politycznej. Wydali ostatnio antologię polskiego queeru, która rozeszła się na pniu i pewnie niebawem będzie trzeba zrobić dodruk, więc ustawcie się w kolejce. Podobnie było z książką o historii terroryzmu wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Na deser podzielę się wrażeniami z ostatniego seansu filmowego. A co, nie tylko książkami teraz żyjemy, a kiniarze mają podgórkę z powodu restrykcji epidemicznych, więc warto ich wspierać. Można zamawiać sobie kino do domu przez różne platformy, które znajdziecie na stronach kin, ale jeśli czujecie, że chcecie gdzieś wyjść, to warto udać się właśnie do kin i tam z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zaliczyć seans. Jeśli czasem czujecie, że już macie dosyć trybu praca dom albo pracy w domu, a część z nas tak właśnie pracuje, to warto wybrać się na spacer, zwłaszcza, że pogoda piękna, ale jeśli już gdzieś wychodzimy, to najlepiej do muzeum właśnie biblioteki lub kina. W parkach coraz przyjemniej, ale jeśli by nam się znowu zaczęło robić mroźno dookoła, to właśnie te instytucje polecam. Byłem otóż w miłym towarzystwie w podgórskim kinie Kika na filmie Palm Springs Maxa Barbakowa, Znakomita, bardzo przyjemna, nietypowa, uwaga, komedia romantyczna osadzona w kontekście pętli czasu, więc jest to komedia romantyczna science fiction, romantyczna tylko w tym zakresie, że dotyczy spraw międzyludzkich i relacji między dwójką głównych bohaterów, w tych rolach znakomici Andy Samberg i Christine Milotti. Bardzo fajnie wypadła też jedna z pozostałych protagonistek, Meredith Hegner, ale zwłaszcza Milotti tutaj robi niesamowitą robotę, bo ile Samberg jest komikiem, ma niesamowitą ekspresję, energię, potrafi grać brawurowo, ale bez jakichś takich slapstickowych szarży, które często żenują w komediach. To Milotti na początku przedstawia się jako aktorka komediowa, a potem jej postać, jej rola coraz bardziej się rozwija i jest po prostu magnetyczna. Znakomicie wypadł też J.K. Simmons, aktor, który gra zwykle drugoplanowe role, ale też ma niesamowitą charyzmę. Część z Was pewnie kojarzy go z filmów o Spider-Manie, gdzie wcielił się w nerwowego redaktora gazety Jamesona. Natomiast ja pamiętam go przede wszystkim z serialu Oz, gdzie gra dziwnego, skomplikowanego, dosyć nazistę osadzonego w więzieniu członka tzw. Bractwa Aryjskiego, czyli amerykańskiego gangu zrzeszającego nazistów osadzonych właśnie w więzieniach. No i ten serial, produkcja HBO sprzed lat był naprawdę niesamowity i też właśnie ze względu na aktorów drugoplanowych warto czasem pójść do kina, zobaczyć tych, którzy nie są gwiazdami Hollywoodu, gwiazdorami. Ale mają sporo ciekawych psychologicznych sposobów na rolę, lub są po prostu charyzmatyczni, wystarczy, że wchodzą na ekran. Na ścieżce dźwiękowej tego filmu pojawia się piosenka Johna Keyla Barakuda, więc właśnie jej teraz posłucham. To był John Cale, utwór Barakuda ze znakomitej płyty Fear z 1974 roku. Cale, człowiek, instytucja, wpłynął na punk rock, na rock tak zwany alternatywny, na całą masę gatunków, na prog rock też nie trzeba przedstawiać. Natomiast teraz już przejdziemy do książki tygodnia. W tym tygodniu książka muzyczna ze względu na muzyczny charakter radia ale też ze względu na moją osobistą fiksację. Mam zaszczyt, przyjemność zaprosić was do mojej biblioteki pomiędzy moje regały z książkami, których wciąż przybywa, a jednocześnie ubywa mi metrażu. Otóż jedni zbierają kryminały, inni i inne zbierają harlekiny, inne jeszcze i inni zbierają powiedzmy książki o seryjnych mordercach, a ja zbieram książki o muzyce, oczywiście też prozę polską w jakimś wyborze, książki historyczne, niekiedy z tych kilku momentów w dziejach ludzkości, którym mnie szczególnie interesują, książki literaturoznawcze i poświęcone historii literatury, ale od dziecka towarzyszą mi książki poświęcone muzyce. Nie pamiętam która była pierwsza, ale strzelam, że albo w wieku 11 lat Mirosława Wójcika, od hipisów do satanistów, to taki były milicjant, który napisał hilarystyczną, absolutnie pojechaną książkę o subkulturach, kiedyś muszę jej poświęcić audycję, ze względu na zupełnie odjazdowe, mijające się z rzeczywistością, natomiast dowodzące wielkiej fantazji, interpretacje różnych spraw dające wgląd w mental w ogóle społeczeństwa lat 80., kiedy subkulturami zajmowano się tylko z punktu widzenia jakiejś patologii, ale też mental służb końcówki prl które zajmowały się właśnie zwalczaniem młodzieży, która ośmieliła się kreować sobie własny świat, rzeczywistość obok siebie, nieoficjalną, bezdebitową i tak Taką pierwszą ściśle muzyczną książką, ściśle muzyczną biografią było Nikt nie wyjdzie stąd żywy, poświęconą postaci Jima Morrisona. Miałem już ze 13 lat, dzisiaj jadę strasznie sentymentalnie, ale wybaczcie, niebawem kończę lat 39, więc zbliżam się do kryzysu wieku średniego, a tu jeszcze kryzys wczesnej dorosłości się nie zakończył. No i wtedy jakoś odkrywałem rocka, grzebałem w pismach muzycznych. W mediach wtedy o muzyce rockowej pisano całkiem sporo w porównaniu z tym, ile uwagi się jej poświęca dziś. Na chwilę później przyszedł pangrock, i o pangroku książek były jak na lekarstwo. I powiem szczerze, nazbierałem tych książek ile bądź. Zbieram, kupuję, biorę do recenzji także te tytuły, które mnie nie bardzo interesują, ale mają w sobie coś ciekawego. I to niekoniecznie dotyczą wykonawców, których mi bym się katował. No bo książki muzyczne dzielą się na dwie kategorie. Dwa sposoby istnienia. Pierwszy to taki, kiedy są gadżetem dla fanów i jeśli jesteśmy fanami jazzu, no to zbieramy monografie jazzmenów albo historie jakieś takie przekrojowe o muzyce jazzowej. Jeśli kochamy metal, no to zbieramy to, co tam wyszło w kagrze, w in inroku, o Iron Maiden, o metalice i tak I to jest super, to pomaga zbierać informacje, to pomaga ten kult ulubionego wykonawcy jakoś sobie rozwijać. Natomiast ciekawsze znacznie są te książki, gdzie historia gatunku, zjawiska wydawnictwa muzycznego lub pojedynczego muzyka, czy też wykonawczyni, bo słowo muzyczka tutaj mi jakoś dziwnie pasuje. Ciągle mamy problem z używaniem końcówek żeńskich też w polszczyźnie. Więc wykonawca, wykonawczyni, Często jako bohaterowie są pretekstem do opowiedzenia czegoś więcej. I taką właśnie książkę mam teraz w rękach. Uzupełniłem niedawno dojmujący brak w mojej kolekcji. Dostałem na gwiazdkę wspaniały tytuł Dziwny, dziwny, dziwny. Rozmowę Tomasza Lipińskiego i Piotra Bratkowskiego. Dlaczego wspaniały? Wcale nie dlatego, żeby Lipiński, jeden z moich idoli, jeden z tych muzyków, których szanuję w tym polskim wątłym nie oszukujmy się roku najbardziej, był fantastyczny i wszystko do powiedzenia, co ma do powiedzenia bym spijał mu z ust. Otóż nie. Okazuje się, że równie ważny jest ten, kto przeprowadza wywiad, a jest to znakomity dziennikarz, krytyk, i poeta Piotr Bratkowski, związany między innymi z Gazetą Wyborczą i Newsweekiem, autor kilku książek poświęconych muzyce, w tym mojej ulubionej książki z wydawnictwa Lampa, Prywatna Taśmoteka, no i niezliczonych felietonów na ten temat. Oni są równolatkami, wymieniają się uwagami, o tym, jak kiedyś wyglądało życie i to jest jeden z najważniejszych walorów tej, tej rozmowy. Zaraz przechodzę do meritum, ale wprowadźmy się w klimat i posłuchajmy Brygady Kryzys jednego z legendarnych składów, z którymi związany był Tomasz Lipiński, bohater książki Dziwny, dziwny, dziwny, wydanej nakładem wydawnictwa de facto w 2015 roku. Najpierw w oczywistości. Tomasz Lipiński grał w zespołach, które należą do Ekstraligi Rodzimego Roka. Tilt, Brygada Kryzys, Photones. Nagrywał też płyty solowe, dla mnie mniej ciekawe, ale z drugiej strony też warte odnotowania, warte powrotów od czasu do czasu, bo on próbował zawsze do polskiej muzyki wsadzić to, czego tak bardzo brakowało, to znaczy jakąś wrażliwość, delikatność. Polski rok jest maczystowski, jest dosyć siermiężny tak w swojej masie, w większości. Natomiast on miał zawsze ciekawe pomysły i szerokie horyzonty. O bardzo wielu ciekawych płytach tutaj można przeczytać, których słuchał jako młody człowiek. Druga oczywistość to kontrowersje. Nie jest to artysta, z którym bym się zgadzał w stu procentach, ilekroć coś powie lub zrobi kontrowersyjnego. Trochę mnie boli, jak odżegnuje się od panka. W różnych wywiadach już to robił, tutaj się to stało po raz kolejny. Choć rozumiem perspektywy. On był starszy od tego drugiego skórzanego pokolenia Pankersów, Miał inną perspektywę, miał też inną formację i to, co było dla niego takim taką błyskawicą, gromem z jasnego nieba, dla innych stało się religią kultywowaną przez kilkadziesiąt lat. On chciał robić swoje i trzeba uszanować taką postawę, nie chciał być przywiązany na siłę do żadnej etykiety. A te kontrowersyjne rzeczy, którymi się parał, to m.in. występ dla Platformy Obywatelskiej, Tutaj książka wyszła w 2015 roku, więc opowiada sporo o sytuacji politycznej, pod sam koniec o PO i o PiSie. Mówił, że jeśli PiS już nawet wróci do władzy, to już nie taki straszny jak wtedy, kiedy zdecydował się poprzeć PO. No i znów nie ma racji niestety. Po latach okazało się, że wrócił ze znacznie mocniejszą, bardziej wyrazistą linią polityczną. Pracował też w dużej wytwórni płytowej. Jest fragment o tym, jak odkrył, jak twierdzi zespół Warius Manx, ale no... Nie przeszło, ale ciekawy jest także z e, tych powodów osobistych, bo znajdziemy tutaj fragmenty trudne dotyczące depresji, różnych życiowych rozczarowań, zawirowań, więc tego w, warto też posłuchać, czy może raczej poczytać, mając pod czterdziestkę w tym wieku, kiedy się w, e, pewnych podsumowań już zaczyna dokonywać. Mnie to przejęło i dla mnie to cenny walor tej książki. Ciekawe są też wątki dotyczące dawnej Warszawy. Ja czuję się takim miłośnikiem warsawianów, warsawianistą, niedzielnym amatorem pochodzącym z Krakowa. Są i tacy, czego jestem żywym przykładem. No a że Bratkowski z Lipińskim nagadać się nie mogą, to jest sporo o miejscach w Warszawie o tym, co kiedy powstało, co kiedy wybudowano, gdzie się chodziło na piwo, gdzie się chodziło po płyty, po ciuchy, gdzie się spotykano, historię życia różnych kolegów z czasów młodości obu panów, ale też historia rodzinna Tomasza Lipińskiego, syna dwojga artystów, człowieka, który wywodził się z warstwy inteligenckiej, taki przyczynek do historii inteligencji polskiej, pisany trochę z perspektywy dziecka, no bo wspomina lata dziecinne. I ta właśnie dygresyjność, taka nie do końca precyzyjna formuła tutaj robi doskonałą robotę. Gdyby tę książkę napisał na przykład Rafał Księżyk, to ona byłaby bardzo solidnie rzemieślniczo zrobiona, z polotem, z artyzmem wręcz, z odkrywaniem mało znanych wątków, ze skutecznym przypominaniem bohaterowi, co tam jeszcze się działo, ale ta formuła naprawdę robi robotę, to co, na co zdecydował się Bratkowski jako zadający pytania. Spotykają się dwie osobowości i wymieniają różnymi uwagami. Przełamuje to konwencje i, i, i sztampę niekiedy wywiadów z muzykami. Na dodatek jeszcze jest trochę ploteczek, no bo obrywa się kolegom ploteczek i rozliczeń. W, można się dowiedzieć trochę o Brylewskim, który w momencie wydania książki jeszcze żył o różnych y, tam historiach, o lekkim konflikcie z Magurą. Żałuję tylko, że jest taka krótka. Ja bym chciał, żeby powstała jakaś druga część, jakiś dodatek, albo żeby wyszła zupełnie nowa książka, tym razem y, przygotowana przez Rafała Księżyka, żeby one się uzupełniały. Natomiast dziwny, dziwny, dziwny ląduje na mojej półce z książkami o muzyce, tuż obok wywiadu Rzeki z Brylewskim, Fangro Gleiter, Lizuta i kilku jeszcze tytułów. A teraz posłuchamy numeru, który pochodzi z jedynej płyty zespołu Photones. To jest naprawdę szczególny moment w dziejach roka i nowej fali w Polsce. Mieliśmy kilku znakomitych autorów, mieliśmy, mieliśmy to szczęście, że pojawiła się u nas tak wspaniała postać jak Kora Jackowska ale ta rodzima nowa fala to jest raptem kilkanaście naprawdę solidnych płyt, a mam wrażenie, że góra kilkadziesiąt. Właśnie Fotones został niesłusznie zapomniany. To jest takie przeniesienie tego, co było dobre w Tilcie, czy w początkach tego polskiego panka, tych, tych pierwszych kilku zespołów jak Deadlock, tilt, kryzys tej energii i wrażliwości na już resory nowofalowe. Tu far to run away. To do it right that when we are done I to by było na tyle. Jest sporo książek, o których warto rozmawiać, dotyczących roka w Polsce i w okolicy są sowietologiczne i postsowietologiczne reportaże usenki znakomite. Są znakomite tytuły przygotowane przez księżyka, no nie wiem, wspominając o Desperado, ADHD, czy właśnie Kryzys w Babilonie, wywiad Rzeka z Robertem Rylewskim, chyba najlepsza rzecz, czy ostatnia wydana w ubiegłym roku książka Dzika Rzecz, jest y, kiepskawy zestaw wywiadów y, Mikołaja Lizuta, Pangrock Rock later". są monografie Dezertera KS-u, Dekada Buntu, Remigiusza Kasprzyckiego, jest też bardzo ciekawa, podobna w y, formie takiej do fanzina książka Mirosława Makowskiego Obok ile procent Babilonu i ta praca wspólna Bratkowskiego i Lipińskiego jakoś uzupełnia ten pejzaż Rodzimego Roka, więc polecam, nawet jeśli nie jesteście turbo fanami Tiltu. Ja zbliżam się do końca z dzisiejszego spotkania z Wami, dziś trochę krócej niż zazwyczaj, ale goni mnie robota i pali się tysiąc rzeczy w rękach. Tłusty druk cały czas się rozwija, znajdziecie nas na Substaku, w Ogniwie, stacjonarnie i w sieci na Facebooku. Niebawem więcej recenzji, zestawień i publicystyki różnych nowych atrakcji, na koniec jeszcze wspomnę, że we wczorajszym wydaniu Tygodnika Powszechnego znalazł się wywiad z Dariuszem Rosiakiem. Rosiak zresztą patrzy na nas z okładki. Znakomity dziennikarz, autor kilku książek. Od niedawna podcaster prowadzi świetny program, raport o stanie świata, który się niesamowicie rozwinął po tym jak eksmitowano go z polskiego radia. Warto też wesprzeć Tygodnik Powszechny, który z kolei został eksmitowany ze swojej siedziby przy ulicy Wiślnej przez arcybiskupa Jędraszewskiego. To był tłusty druk, a pożegnam się z Wami kolejnym numerem zespołu Daft Punk, tym razem Around the World. Od sepultury po Daft Punk dzisiaj zrobiliśmy niesamowite koło. The windy cutter, the windy the windy cutter, the the windy the windy the windy the windy the windy cutter, the windy cutter.